Rozdział siódmy. Poezja Wogonów zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji na najgorszą we wszechświecie. Na drugim plasują się Azgoci Skria. W czasie, gdy ich książę poezji Gruntos Wzdęty recytował wiersz Oda do zielonej grudki kitu, którą znalazłem letniego poranka pod pachą, Czterech słuchaczy zmarło z powodu wewnętrznych krwotoków, a przewodniczący śródgalaktycznej rady do spraw kradzieży dzieł sztuki uszedł z życiem tylko dzięki odgryzieniu sobie jednej z nóg. Gruntos był podobno rozczarowany odbiorem wiersza i właśnie chciał zabrać się do czytania swego dwunastotomowego eposu Moje ulubione czknięcia kąpielowe, gdy w rozpaczliwej próbie ratowania życia i cywilizacji Wybrzuszyło mu się jelito grube, przebiło do czaszki i udusiło mózg. Najgorsza poezja ze wszystkich zginęła przy niszczeniu ziemi razem z twórczynią, polą Nancy Milestone Jennings z Greenbridge w Anglii, hrabstwo Essex. Prostetnik wogon Geltz uśmiechnął się bardzo powoli. Nie po to, by uzyskać miły efekt, lecz dlatego, że próbował przypomnieć sobie kolejność koniecznych do uśmiechu ruchów mięśni. Potraktował więźniów straszliwie terapeutycznym krzykiem, dzięki czemu był dość rozluźniony i gotów do drobnej brutalności. Więźniowie siedzieli w fotelach uznania dla poezji, przypięci pasami. W ogoni nie mieli złudzeń co do opinii o swych dziełach. Ich wczesne próby liryczne stanowiły element twardej jak pałka upartej walki o uznanie za odpowiednio rozwiniętą i kulturalną rasę, teraz jednak gnała ich wyłącznie czysta żądza krwi. Na czole Forda prefekta perlił się zimny pot i spływał wokół umocowanych na skroniach elektrod. Były połączone z baterią elektronicznych urządzeń wzmacniaczami wyobraźni, modulatorami rytmu, przetwarzaczami aliteracji i przełącznikami przenośni. Wszystkie służyły zintensyfikowaniu przeżywania wierszy i zapewnieniu, by nie umknął nawet najmniejszy niuans myśli poety. Arthur Dent trząsł się w fotelu. Nie umiał sobie wyobrazić, co go czeka. Wiedział jednak, że nic, co dotychczas się wydarzyło, nie podobało mu się i nie wierzyłby, by coś miało się pod tym względem zmienić. Wogon zaczął czytać, cuchnący krótki ustęp swego wytworu. O roztramtandajny charkopryszczańcu! Ford poczuł gwałtowne skurcze. Było to gorsze, niż nawet on był w stanie sobie wyobrazić. Twem oczu parcie rwieme serce, jak mamrotliwa cienia plama na ekierce. Aaaa! Fort Ford prefekt odrzucił do tyłu przeszywaną falami bólu głowę. Zacisnął zęby. Jak za mgłą widział Artura, który nonszalancko się przeciągał. Bezlitosny wogon kontynuował. — Grupie, zaklinam cię, mój świędny gruchodromie! Głos wzniósł się na wyżyny podnieconego okrucieństwa. — A wpiraj mnie locznymi wstrzągami, gdyż jeśli nie, to wbrzeże cię w twego bryszczyce, mym wieńcem Borglo. Czekaj, noże! — wycharczał Fort prefekt w ostatnim podrygu, gdy elektroniczne wzmocnienie ostatniego wersetu przewaliło mu się grzmotem między skroniami. Oklapł jak przekłuty balon. Artur nonszalansko się przeciągnął. A więc, ziemiaki! zazgrzytał Wogon. Nie wiedział, że Fort Prefect pochodzi w rzeczywistości z małej planety w okolicy Betelgees, Lecz nawet gdyby wiedział, byłoby mu to obojętne. Wybór jest prosty. Albo umrzecie w próżni kosmosu, albo... Zrobił przerwę dla większego efektu. Powiecie mi, co sądzicie o moim dytyrambie? Rzucił się w ogromny skórzany fotel w kształcie nietoperza i patrzył na nich z napięciem. Znów przećwiczył uśmiech. Ford walczył o powietrze. Obrócił spieczonym językiem w suchych ustach i westchnął. Aha, w zasadzie to całkiem mi się podobał, odezwał się radośnie Artur. Ford odwrócił się w jego stronę, zdumiony. Taka metoda po prostu nie przyszła mu do głowy. Zaskoczony wogon uniósł brwi, co skutecznie ukryło jego nos. Nie było więc najgorsze. Naprawdę? Był wyraźnie zdziwiony. Naprawdę, ciągnął Artur. Uważam, że część metafizycznych alegorii była wybitnie przekonująca. Ford w dalszym ciągu gapił się na niego i powoli układał myśli wokół tej całkiem nowej koncepcji. Czyżby rzeczywiście udało się im wykręcić? Mów dalej, zachęcił Wogon. No i e, także te, te ciekawe eksperymenty rytmiczne, które zdawały się kontrapunktować… E, – e, plątał się Artur. Ford rzucił mu się na ratunek i zaryzykował. – Kontrapunktować surrealizm wiodącej metafory. E, – e, też stracił koncept. Jednak Artur znów był gotów. Humanizmu, wogonizmu, syknął Ford. No tak, w, wogonizmu, przepraszam, w współczującej duszy poety. Artur czuł, że jest na ostatniej prostej, której poprzez medium struktury wersu udało się to sublimować, tamto transcendować, w sentencji połączyć fundamentalne dychotomie, Wszedł w triumfalne crescendo. Także słuchacz, parfors, rozumie perspektywę. Eee, mm. Nagle stracił tempo. Ford pośpieszył mu z pomocą, zadając kudegras. Wszystko o co chodzi w tym wspaniałym hymnie, zawołał i dodał półgębkiem. Dobrze zrobione, Arturze. To było znakomite. Wogon badawczo im się przyglądał. Przez chwilę jego zgorzkniała, rasistowska dusza była wzruszona. Pomyślał jednak, nie, za mało, za późno. Jego głos zabrzmiał, jakby kot rozszarpywał gruby nylon. Chcecie więc powiedzieć, że pisze wiersze, gdyż pod wstrętną, otępiałą i bezduszną, cielesną powłoką tęsknię za miłością? spytał. O to chodzi? Ford nerwowo się zaśmiał. E, no, znaczy się... <grym> tak, dukał. Czyż, czyż wszyscy głęboko? No wie pan, no... E... Wogon wstał. Nie, mylicie się całkowicie. Tworzę poezję wyłącznie po to, by dobitnie zwrócić uwagę na swą marną, obojętną i bezduszną cielesną powłokę. Wyrzucam was ze statku. Wartownik! Zaprowadzić więźniów do komory ciśnień numer 3 i wyrzucić. Co? wrzasnął Ford. Podszedł olbrzymi młody wogon i wyszarpnął ich monstrualnymi, tłustymi łapskami z pasów. — Nie może nas pan wyrzucić w kosmos! — darł się Ford. — Właśnie piszemy książkę! — Opór jest bezcelowy! — ryknął wogoński wartownik. Było to pierwsze zdanie, jakiego nauczył się po wstąpieniu do wogońskiej kompanii wartowniczej. Komendant obserwował wszystko z obojętnym zadowoleniem. Po chwili się odwrócił. — Nie chcę teraz umierać! — zawył Artur. Ciągle jeszcze boli mnie głowa. Nie chcę iść do nieba z bólem głowy. Mam kiepski humor i nie sprawiłoby mi to żadnej przyjemności. Wartownik mocno złapał obu zakarki. Z pełnym szacunkiem ukłonił się tylnej części swego kapitana i wywlókł broniące się ofiary z centrali dowodzenia. Stalowe drzwi zamknęły się i komendant znów był sam. Zamyślony nucił cicho pod nosem i z roztargnieniem kartkował swój notatnik poetycki. Hmm, mruknął. Kontrapunktować surrealizm wiodącej metafory. Przez chwilę myślał, potem zamknął zeszyt z okrutnym uśmiechem. Ha, śmierć to dla nich zbyt łagodna kara. Długi, stalowy korytarz odbijał echo bezradnych prób uwolnienia się obu humanoidów, zaklinowanych pod gumowatymi pachami wogona. Bajecznie! wyrzucił z siebie Artur. Po prostu fantastycznie! Puść mnie, ty brutalu! Wogoński wartownik wlókł ich dalej. Nie denerwuj się, uspokajał Ford. Zaraz coś wymyślę. Nie zabrzmiało to optymistycznie. – Opór jest bezcelowy! – ryknął wartownik. – Nie mów tego! – wyjąkał Ford. – Jak można zachować pozytywne nastawienie do życia, jeśli ciągle powtarzasz takie rzeczy? – Człowieku! – zaprotestował Artur. – Mówisz o pozytywnym nastawieniu, a dziś nawet nie rozwalili ci planety. Gdy obudziłem się rano, pomyślałem, że mam przed sobą miły, spokojny dzień, trochę poczytam, wyczeszę psa... Minęła dopiero czwarta po południu, a już jestem wyrzucany z obcego statku kosmicznego sześć lat świetlnych od dymiących resztek Ziemi. Zapluł się i zacharczał, gdyż wogon wzmocnił chwyt. Jak chcesz, tylko nie panikuj, powiedział Ford. Kto mówił coś o panikowaniu, odwarknął Artur. To szok kulturowy. Poczekaj, aż się zaaklimatyzuję i odzyskam orientację, wtedy zacznę panikować. Artur, zaczynasz histeryzować, zamknij się. Ford rozpaczliwie próbował myśleć, przerwał mu jednak wartownik, który znów zaryczał opór jest bezcelowy. Ty też mógłbyś się zamknąć, warknął Ford. Opór jest bezcelowy. Ach, przestań, spróbował Ford ugodowo. Przyszedł mu na myśl pewien pomysł. Przekręcił głowę i popatrzył strażnikowi prosto w oczy. Czy to naprawdę sprawia ci przyjemność? Zapytał nagle. Wogon zamarł. Na jego twarz powoli wysączał się wyraz bezgranicznej głupoty. Przyjemność? Co ty masz na myśli? Czy naprawdę daje ci to satysfakcję? Kontynuował Ford. Tupanie, wydzieranie się, wyrzucanie ludzi z rakiet. Wogon gapił się na niski stalowy sufit i marszczył czoło tak, że brwi zaszły mu niemal na siebie. Rozdziawił gębę. No, godziny pracy są w porządku, powiedział w końcu. Ha, to przynajmniej coś, zgodził się Ford. Artur odwrócił głowę, by móc na niego spojrzeć. Ford, co ty wyprawiasz? Wyszeptał zdziwiony. Próbuję zainteresować się otoczeniem, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Uważasz, że godziny pracy są w porządku? Ford powrócił do przerwanej konwersacji. Wogon gapił się na niego z góry, podczas gdy jego ociężałe myśli mozoliły się w mrocznych odchłaniach. Ta, no ale teraz jednak, gdy zwróciłeś mi na to uwagę, to widzę, że większość minut jest dość kiepska. A, a poza tym znów próbował myśleć, co sprawiło, że musiał popatrzeć na sufit. Poza wrzeszczeniem, które dość lubię, nadął się i wrzasnął. — Opór jest! — Jasne, jasne! — przerwał pośpiesznie Ford. — Jesteś w tym świetny, wiem. Jeśli jednak większość z tego, co robisz, jest kiepska — mówił powoli, aby zadziałało każde słowo — po co to robisz? O co ci chodzi? O dziewczyny? O skórzaną kurtkę? O maczo? A może uważasz, że pogodzenie się z bezduszną nudą wszystkiego to ciekawe wyzwanie? Artur patrzył z baraniały to na jednego, to na drugiego. Eee, filozofował wartownik. Eee, yh, a bo ja wiem... Wydaje mi się, że robię to no, no, no, tak, no tak po prostu. no M Moja ciocia powiedziała, że, że wartownik na statku kosmicznym to świetny zawód dla młodego wogona. Wiesz, rozumiesz, nie? Mundur zapięty nisko na biodrach, pas do promieniowania ogłuszającego, bezduszna nuda. No i widzisz, Arturze, Powiedział Ford z miną człowieka, który doszedł do końca prowadzonego przez siebie dowodu. A tobie się wydaje, że masz problemy. Arturowi naprawdę się wydawało, że ma problemy. Nawet pomijając niewesołą historię z jego rodzimą planetą, wogoński wartownik już go prawie udusił. Także nie bardzo podobała mu się perspektywa wylecenia w kosmos. Spróbuj zrozumieć jego problemy, upierał się Ford. Postaw się na miejscu tego biednego chłopaka Cel jego życia to tupać, wyrzucać ludzi ze statków kosmicznych I wydzierać się, dodał wartownik I wydzierać się oczywiście, potwierdził Ford Klepiąc z przyjazną protekcjonalnością zaciśnięte wokół szyi tłuste łapsko Nawet nie wie, dlaczego to robi Artur zgodził się, że to bardzo smutne Dał temu wyraz słabym, bezradnym gestem, gdyż był zbyt podduszony, by mówić. Wartownik wydawał z siebie pomruki, świadczące o pełnej tempocie. No, y — No, jeśli tak stawiasz sprawę, to... — To, drogi przyjacielu, zachęcił Ford. — No to, to co powinienem zrobić? — Ta! — stwierdził Ford wesoło, choć powściągliwie. — Przestać, oczywiście! — Powiedz im, że już nigdy nie będziesz tupać, wydzierać się i wyrzucać ludzi ze statków Czuł, że powinien dodać eleganckie zakończenie Ale wartownik i tak sprawiał wrażenie, że ma głowę wystarczająco zajętą głębokim dumaniem <trym> Oświadczył w końcu Wogon <trym> Nie brzmi to szczególnie rewelacyjnie Ford pojął nagle, że szansa mu się wymyka. Poczekaj sekundę, to dopiero początek. Kryje się za tym znacznie więcej. Próbował ratować sytuację. Zamiast dyskutować, wartownik poprawił chwyt i wrócił do pierwotnego zamiaru umieszczenia więźniów w komorze ciśnień. Był wyraźnie poruszony. No, myślę, że jeśli wam wszystko jedno, to wsadzę was do śluzy, Pójdę i gdzieś jeszcze się powydzieram. Fordowi prefektowi nie było wszystko jedno. Hej, ty posłuchaj! Powiedział mniej powściągliwie, ale i mniej wesoło. Oświadczył Artur z nieszczególną dykcją. Czekaj no! Próbował jeszcze Ford. Muszę ci opowiedzieć o muzyce, sztuce i wielu innych rzeczach. — Opór jest bezcelowy! — wrzasnął wartownik. — Jeśli będę dalej robił swoje, to mogę zostać nawet starszym oficerem wrzeszczącym, zwłaszcza, że prawie nie ma wolnych etatów dla oficerów niewrzeszczących i nieposzturchujących ludzi. Chyba lepiej pozostanę przy tym, co już umiem. Dociągnął ich właśnie do śluzy. Dużej, okrągłej, masywnej, ciężkiej, stalowej grodzi, wpuszczonej w wewnętrzną powłokę statku. Nacisnął guzik i luk gładko się otworzył. Dzięki, że chcieliście pomóc, powiedział wogon. Na razie! Wepchnął Forda i Artura do komory. Artur padł na ziemię, łapiąc oddech, a Ford pełzał, bezskutecznie próbując zaprzeć ramieniem zamykające się drzwi. Słuchaj no! wołał do wartownika. Istnieje jeszcze masa rzeczy, o których nic nie wiesz. Co na przykład sądzisz o tym? Desperacko chwycił się pierwszego kawałka kultury, jaki umiał przytoczyć od ręki. Zanucił pierwszy takt Piątej Symfonii Beethovena. Ta-da-da-da! -da -da! Niczego to w tobie nie wzbudza? Nie. Nieszczególnie, ale zaśpiewam cioci. Może mówił coś jeszcze... Ale luk zamknął się i drzwi wygłuszyły dźwięki. Słychać było jedynie słaby, daleki pomruk silników statku. Znajdowali się w wypolerowanej cylindrycznej komorze o średnicy dwóch i długości trzech metrów. Ford rozejrzał się, dysząc ciężko. Myślałem, że chłopak ma potencjał, powiedział i opadł na zakrzywioną ścianę. Artur leżał jak upadł. Nie podnosił głowy. Po prostu leżał i dyszał. No to nas mają, nie? Tak jest, odrzekł Ford. Mają nas. Nie wymyśliłeś niczego? Zdawało mi się, że mówiłeś, iż chcesz coś wymyślić. A może wymyśliłeś, tylko nie zauważyłem? Oczywiście wymyśliłem, sapnął Ford, na co Artur spojrzał z nadzieją. Ale niestety raczej wymagałoby to znalezienia się po tamtej stronie, tej hermetycznej grodzi. Kopnął w drzwi, przez które właśnie zostali wrzuceni. Dobry miałeś pomysł? Jasne, bardzo zgrabny. A na czym polegał? No wiesz, detalami jeszcze nie zdążyłem się zająć, ale to już nie ma wielkiego znaczenia, co? I. E, i co teraz? Zapytał Artur. Hm. No, luk przed nami za chwilę automatycznie się otworzy. Wystrzelimy w kosmos i się podusimy. Jeśli weźmiesz przedtem głęboki wdech, wytrzymasz do 30 sekund. Ford założył ręce do tyłu, uniósł brwi i zaczął nucić stary hymn bojowy Gates. Naraz wydał się Arturowi bardzo obcy. No, to koniec, jęknął Artur. Umrzemy, umrzemy potwierdził Ford. Chyba, że... Nie, poczekaj! Wykonał nagły skok i złapał coś, co znajdowało się za Arturem. Co to za przełącznik? Co? Gdzie? Heh. Nic, tylko się wygłupiałem, powiedział Ford. Musimy umrzeć. Znów pacnął na ścianę i dalej nucił melodię od miejsca, w którym przerwał. Wiesz... Westchnął Artur. Kiedy przychodzą chwile jak ta, gdy razem z facetem z Betelgis siedzę zatrzaśnięty w wogońskiej komorze ciśnień i lada chwila uduszę się w bezkresnym kosmosie, to myślę, że trzeba było słuchać matki, gdy byłem mały. A co takiego mówiła? Nie wiem, nie słuchałem. O! Ford nucił dalej. Przedziwne, rozmyślał Artur. Kolumna Nelsona zniknęła. McDonald zniknął. Zostałem tylko ja i słowa w zasadzie niegroźna. Lada chwila zniknie wszystko poza słowami w zasadzie niegroźna, a jeszcze wczoraj ziemi zdawało się wieść całkiem nieźle. Zawarczał motor. Cichy syk uciekającego powietrza narósł do ogłuszającego szumu. Zewnętrzny luk otworzył się, ukazując pustą czerń usianą maleńkimi, nieprawdopodobnie jasnymi punktami światła. Ford i Arthur wystrzelili w kosmos jak korki z dziecinnego karabinu.